piątkowy wieczór, czyli idealna okazja do tego, żeby sobie ponarzekać i żeby powiedzieć Wam, jak beznadziejnie się czuję. To jest jakaś paranoja. Ciągle mam korączkę, ciągle mam katar i, i, i kaszel i zamiast tak jak każdy porządny człowiek w tym kraju w piątkowy wieczór pić piwo, to ja rozpuszczam sobie czwartą czy piątą saszetkę Gripex Hot Active, który tak naprawdę nie działa, więc w sumie nie wiem, po co go piję. Przecież miało być cieplej, a co? A ja patrzę przed chwilą na termometr i jest minus 12 stopni. Ja się chyba muszę wyprowadzić z tego miasta, bo wrocławski klimat mi najwyraźniej nie służy. Nic to. Wyłączam telewizor, wyłączam komputer i idę się grzać do łóżka. Przykryć się ciepłą kołderką, zgasić światło i, i leczyć się. Dochodzić do siebie. To by było na tyle... Słuchaliście kolejnego nieoficjalnego przekazu mojego, taki mini podcast, Heh, tylko na Facebooku, to co? To do usłyszenia albo z czytania albo coś tam. Cześć. Aha, no i żałujcie mnie.